RealPolish.pl. Your Polish Language Online Resource. Witam, słuchacie podcastu RealPolish.pl. Dzisiejsza audycja ma tytuł Powtórki i nauka języka obcego. Witam za mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Widzę, że wielu z Was interesuje się metodami nauki języków obcych. Pomyślałem więc, że zrobię następny podcast na ten temat. Dziś chcę opowiedzieć trochę o powtórkach. Dlaczego Powtórki są bardzo ważne, gdy uczymy się języków obcych. Jeśli robisz to samo wiele, wiele razy, to właśnie jest powtarzanie. To właśnie są powtórki. Powtarzanie, czyli robienie tego samego kilka razy. Myślę, że jak to się mówi, nie odkryje Ameryki, gdy powiem, że powtórki są niezbędne, gdy chcemy osiągnąć w czymś mistrzostwo. Jeśli chcemy być w czymś bardzo dobrzy, to musimy to powtarzać wiele, wiele razy. Powtarzanie tego samego wiele, wiele razy jest nudne. Ludzie nie lubią robić tego samego wiele razy. Nie chce mi się słuchać tego samego jeszcze raz. Nie chce mi się robić tego samego znowu i znowu. Dam wam przykład. Dzieci, które chodzą do szkoły muzycznej, muszą codziennie ćwiczyć grę na swoim instrumencie. Codziennie grają te same nudne ćwiczenia. Codziennie powtarzają to samo. Te dzieci, które ćwiczą najwięcej, które powtarzają najwięcej, te dzieci zostają mistrzami swoich instrumentów. Te dzieci, które mówią Ja już znam to ćwiczenie, wiem jak to grać, wolę robić coś innego. Te dzieci nie zostają mistrzami. Ludzie, którzy uczą się języków obcych, robią tak samo. Ludzie rozumieją, że jeśli uprawia się sport, to trzeba ciągle ćwiczyć to samo. Piłkarz codziennie ćwiczy rzuty karne. Koszykarz ćwiczy kozłowanie piłką. Tenisista ćwiczy serwy. Codziennie wykonują te same nudne ćwiczenia. Każdy sportowiec przez całą karierę ćwiczy podstawowe rzeczy. Codziennie. Przez 10-20 lat. Dlaczego więc, ucząc się języków, mówimy, ja już to znam, już tego słuchałem, nie chcę tego powtarzać? Może słuchałeś albo słuchałaś tego dwa, trzy razy, ale to jest za mało. Potrzebujesz wielu powtórek, mnóstwa powtórek. Im więcej, tym lepiej dla ciebie. Wiecie, dlaczego ja mówię dobrze po polsku? Bo codziennie przez 45 lat słucham polskiego. Proste. Codziennie słucham i mówię tym samym prostym językiem polskim. Codziennie od dziecka słyszałem, jak zmieniają się końcówki wyrazów, jak odmieniają się słowa przez przypadki. Właśnie dlatego mogę mówić po polsku zupełnie bez zastanawiania się, bez myślenia o gramatyce, zupełnie bez wysiłku. Codziennie, od urodzenia do dziś, codziennie słucham po polsku. Jeśli chcecie mówić po polsku lub w jakimś innym języku, musicie zrobić to samo. Musicie Codziennie powtarzać Codziennie słuchać po polsku Zobaczcie Nigdy nie możecie przestać słuchać podstawowych rzeczy Nigdy nie możecie powiedzieć Ja już to umiem Podstawowe rzeczy są najważniejsze One powtarzają się najczęściej To są najważniejsze Najczęściej używane słowa i zwroty Tak można zacząć uczyć się bardziej zaawansowanych rzeczy, rzadziej używanych słów. Ale to są tylko dodatki. Najwięcej uwagi trzeba poświęcać na podstawy. Podstawy są najważniejsze. Najczęściej używane słowa, podstawowe struktury zdań, prawidłowa wymowa słów. Nigdy nie można przestać tego ćwiczyć. Mam nadzieję, że zgadzacie się ze mną. Inną sprawą jest, jak to zrobić. Podstawy po pewnym czasie wydają się nudne. To jest problem wszystkich ludzi, którzy chcą być w czymś bardzo dobrzy. Wszyscy ludzie po pewnym czasie się nudzą. Wszyscy mówią, mam już tego dość. Nie chcę mi się powtarzać tego samego. Myślę, że każdy mistrz musi pokonać ten problem. Ten problem jest w naszej głowie. To jest problem psychiczny, mentalny. Jednak nasze ciało i nasz umysł to jedność. Jeśli nasze ciało jest w dobrej kondycji, jesteśmy zadowoleni, uśmiechnięci, Wtedy nudzimy się trudniej. Możemy być dłużej skoncentrowani i zrobić więcej powtórek. Chcę wam teraz zdradzić metodę, którą stosują wszyscy mistrzowie. Zdradził mi ją pewien mistrz, tai chi. Jeśli ćwiczysz tai chi, musisz ciągle powtarzać ten sam układ ruchów. Powtarzasz to samo, sto 200 razy. Ale ten mistrz powiedział mi, że po każdych pięćdziesięciu albo stu powtórkach trzeba skupiać się na troszeczkę innym aspekcie. Robisz to samo, ale zwracasz uwagę na coś innego. Na przykład słuchasz historyjki po polsku, ale w głowie, w myślach, Zwracasz uwagę na coś innego za każdym razem. Jeśli słuchasz historyjki pierwszy raz, zwracasz uwagę na zrozumienie treści. Chcesz zrozumieć, o czym jest historyjka. Chcesz zrozumieć każde słowo. Chcesz rozumieć po polsku. Możesz słuchać w ten sposób historyjki 3-4 razy, aż ją całkowicie zrozumiesz. W końcu zaczynasz się nudzić. Rozumiesz już, o czym jest historyjka i zaczynasz się nudzić. Myślisz sobie, już rozumiem tę historyjkę, czas posłuchać następnej. Tak robi większość ludzi. Znam już te słowa, wiem o co chodzi, czas na następną historyjkę. Jednak ci, którzy chcą nauczyć się polskiego bardzo dobrze, oni znajdują coś, na czym znowu mogą się koncentrować i słuchają tej samej historyjki jeszcze raz. Jeśli już rozumiesz historyjkę, znasz wszystkie słowa, wtedy możesz starać się odpowiadać na pytania bardzo szybko. Na początku pewnie odpowiadasz na pytania wolno, może nawet musisz zatrzymywać nagranie? Ale po kilku razach odpowiadasz coraz szybciej, aż w końcu zaczniesz odpowiadać na pytania szybciej niż ja. To może być taka gra. To wciąż są powtórki, ale zwracasz uwagę na coś innego. Najpierw zwracałeś uwagę na zrozumienie historyki. Teraz zwracasz uwagę na szybkość odpowiadania na pytania. Jednak po pewnym czasie i to staje się nudne. Potrafisz już odpowiadać na pytania bardzo szybko. Odpowiadasz na pytania szybciej niż ja. Co teraz? Zmienić historyjkę? Nie. Jeśli chcesz być mistrzem, chcesz doskonale mówić po polsku, Musisz wciąż powtarzać Potrzebujesz zmienić to, na co zwracasz uwagę Tym razem możesz bardzo uważnie słuchać, jak ja wymawiam słowa Jaka jest melodia zdania Kiedy rozciągam sylaby A kiedy wymawiam je szybko Jak akcentuję słowa Wszystkie te rzeczy są ważne jeśli chcesz poprawić swoją wymowę, musisz słuchać bardzo uważnie. Musisz wsłuchiwać się w każdy dźwięk. Jeśli już znasz znaczenie słów, tym razem zwracasz uwagę na muzykę, na dźwięki i na rytm mówienia. Znowu możesz słuchać 10, 20 razy albo i więcej. Znowu robisz bardzo dużo powtórek. Słuchasz, słuchasz i słuchasz bardzo uważnie. I co się dzieje? W końcu znowu czujesz, że jesteś znudzony. Co wtedy? Możesz zmienić historyjkę. Ale jeśli chcesz być jeszcze lepszy, możesz pozostać przy tej samej historyjce a zmienić to, na co zwracasz uwagę. Poprzednio zwracałeś uwagę na to, jak ja wymawiam słowa. Tym razem ty możesz naśladować mnie. Naśladować znaczy kopiować, robić to samo co ja. Pomyśl, że jesteś aktorem. Masz zagrać mnie. Musisz mówić tak jak ja. Słuchasz każdego zdania i potem starasz się mówić dokładnie tak jak ja Wymawiasz wszystko identycznie jak ja Twoim zadaniem jest skopiować mój głos Tak właśnie robią mistrzowie sportu, muzycy Powtarzają to samo wiele, wiele razy ale wciąż zmieniają to, na co zwracają uwagę. Nie powtarzają po prostu tego samego. Oni koncentrują się na małym, ale ważnym szczególe danego ćwiczenia. Dzięki temu są lepsi i lepsi. Aż w końcu stają się mistrzami, ale nawet wtedy nie przestają ćwiczyć. To samo robisz każdego dnia. Mówiąc swoim językiem ojczystym Ciągle go ćwiczysz Właśnie tak uczą się dzieci swojego języka Na koniec powtórzę jeszcze raz Jeśli chcesz być lepszym w tym co robisz Musisz powtarzać to wiele razy Zmieniając to na co zwracasz uwagę Jeśli uczysz się polskiego jeśli z każdą historyjką zrobisz tak, jak mówiłem, to zobaczysz, jak dużo możesz zrobić powtórek. Najpierw zwróć uwagę na zrozumienie treści. Słuchaj tak długo, aż będziesz wszystko rozumieć. Jeśli będziesz rozumieć wszystko z łatwością, bez zastanawiania się, wtedy możesz przejść do odpowiadania na pytania. Szybciej i szybciej, aż będziesz odpowiadać szybciej niż ja. Co potem? Potem zwróć uwagę na wymowę. Dokładnie słuchaj, jak wymawiam każde zdanie. Jak intonuję zdania. Gdzie jest akcent? W końcu zacznij naśladować mnie. Zacznij udawać, że jesteś mną. Wymawiaj wszystko dokładnie tak jak ja. W ten sposób zrobisz bardzo dużo powtórek. Jeśli chcesz mówić po polsku płynnie, nie możesz posłuchać historyjki raz czy dwa razy i przejść do następnej. Zapomnij o tym. Musisz słuchać każdej historyjki wiele, wiele razy. Świetnie. To tyle na dziś. Jestem ciekaw, czy zgadzacie się ze mną. A może uważacie, że przesadzam, że powtórki nie są aż tak ważne? Napiszcie, jakie są Wasze spostrzeżenia. Co myślicie o powtórkach? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za wszystkie komentarze. Dziękuję za to, że lubicie mnie na Facebooku. Już ponad 400 osób polubiło mnie na Facebooku. Mówił do Was Piotr. Zapraszam Was serdecznie na następne audycje, na następne podcasty po polsku. Tu w Warszawie szykuje się długa majówka. Zatem życzę wszystkich miłego odpoczynku. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.